Pod namiotem słowa. Poezja ostrobramska Teresa Pers, Ostra Brama. Kiedy mi w Wilnie bywać nieczęsto się zdarza I nad miastem już gasną dnia jasnego blaski Idę do ostrej bramy u Twego ołtarza klęknąć i kornie prosić Pani Twojej łaski. W cichej starej uliczce, gdzie mury wiekowe klęcze w niszy arkady, modlę się do Ciebie. Przytulam do tych murów skołataną głowę, bo wiem, że Ty tu jesteś i że jesteś w niebie. Boże, jak mi tu dobrze, jak cicho, spokojnie. Daleko gdzieś zostały zmartwienia i troski. Wiem, że słuchasz modlitwę i rozsiewasz hojne łaski dla swego ludu, Wizerunek boski. Patronko pięknej ziemi, miłej wileńszczyzny, Gdzie są tysiące grobów Twoich wiernych dzieci, Co oddali swe życie za wolność ojczyzny, Niech światłość wiekuista im dziś w niebie świeci. Niech w pokoju. Miłości dwa bratnie narody i wszyscy dobrzy ludzie, co tutaj mieszkają, zapomną krzywdy dawne i dojdą do zgody. O wspólnie krwi przelanej niech dziś pamiętają śniegach zimnej Syberii, we wspólnej niedoli, gdzie silniejszy słabszemu dawał chleb ostatni. Tam braćmi byli wszyscy w tej ciężkiej niewoli. Polak, Litwin, Łotysz, jeden naród bratni. Jak często Twój obrazek, Przenajświętsza Pani, był skarbem, co od zguby chronił wśród zamieci. Był jedynym ołtarzem, przed którym ze łzami klękali Ci wygnańcy, Twoje biedne dzieci. Boże... Jak tam tęsknili do rodzinnej ziemi, Rąbiąc drzewa wiekowe wśród tajgi bezdroży, W ciemne noce bezsenne, skrzydłami białymi łzy polskie, Łzy litewskie, koił anioł Boży. O panno ostrobramska! Co bronisz od wieków miasto swoje i kraj ten przed mocami złymi, strzeż i obroń od zguby tych, co gdzieś daleko tęsknią do tego miasta i rodzinnej ziemi.